Mrówka Wół miał odwieźć do szkoły stół Powiada do osła Nawieś stół ten do szkoły, zawieś Osioł pomyślał O, źle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 Ja szczurka w pobliskich gąszczach zdołała dostrzec chrabąszcza Stół odwieś chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi Lecz chrabąszcz to okaslenia. powiada więc od niechcenia Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć